Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Minęła godzina pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia.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 Od dziś do poniedziałku kierowcy zapłacą za litr benzyny bezołowiowej 95 6 zł i 14 groszy. Litr oleju napędowego będzie kosztować 7 zł i 68 groszy. Cena benzyny będzie najniżej od początku programu CPN. Kierowcy, z którymi rozmawiał nasz reporter, czekają na bardziej radykalne i długotrwałe spadki cen.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 Lagią jako.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 Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Klin wyżowy z nad Finlandii zalega nad Szwecją i Bałtykiem. Nie ma ostrzeżeń o wietrze. Bałtyk Południowy. Wiatr z kierunków wschodnich 3 do 5 w skali Boforta. Stan morza 2 do 3. Temperatura powietrza 4 stopnie. Widzialność dobra. Bałtyk Południowo-Wschodni. Wiatr z kierunków północnych 3 do 4. Miejscami 5 w skali Boforta. Stan morza 3. Temperatura powietrza 3 3 stopnie, widzialność dobra. Zatoka Pomorska. Wiatr wschodni do południowo-wschodniego 2 do 4 w skaliboforta. Stan morza 1 do 2, widzialność dobra. Wybrzeże środkowe. Wiatr z kierunków wschodnich 2 do 4 w skali skaliboforta. Stan morza 2, widzialność dobra. Zatoka Gdańska. Wiatr północny do północno-wschodniego 2 do 4 w skaliboforta. Stan morza 2, widzialność dobra. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr wschodni do południowo-wschodniego, 4 wzrastający do 6 w skali Boforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr północno-wschodni skręcający na południowo-wschodni, 3 do 4, później miejscami 5 w skali Boforta. To była morska prognoza pogody. Jedynka.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 Program pierwszy Polskiego Radia. Jedynka w drodze. Specjalna noc dla kierowców. W celu się błąkam, pustymi ulicami, daleko mi do stanu, dusza roześmiana. Proszę Państwa, przeszliśmy do drugiej godziny naszej audycji Jedynka w drodze. Gościem moim jest Sławek Wierzchowski. Zaczęliśmy też piosenką przez ciebie napisaną. Tak, jestem autorem muzyki i tekstu i jest to zupełnie coś odmiennego od tego, co robię, z czym jestem kojarzony, zresztą na własne życzenie. Była to taka troszkę bosanowa, a przecież moją domeną jest blues. Ale Klaudia Kuchty, którą, z którą miałem przyjemność współpracować przy, przy, przy spektaklu Tajemnica Tomka Sojera, to, był, to była adaptacja tej słynnej powieści. Jerzy Andrzej Masłowski napisał libretto, ja piosenki i... Klaudia występowała w tym spektaklu w roli dziewczyny Tomka Sojera. Zakochałem się w jej kłosie i mieliśmy plany, aby zrobić całą płytę z takimi piosenkami jak ta, no ale życie niestety to zweryfikowało. No może i dobrze, bo jednak moją domeną jest blues i takie utwory jak Johnny Hooker, który to utwór będę jutro nagrywał dla potrzeb programu Jaka to melodia. Hotel znów kolejna noc, Bryszcz nie zgasi światło, a na głowę koc, liczysz od miesiąca i nie może spać. W serce wali jakbyś wypił dziesięć kaw. Niesamowity rynek, żołowy kluczagan. Uwaga! Zapadłeś w Słysz, jesteś czy tylko tak wydaje się. O tych bo przeszkadza ci i wytężasz słuch, wytężasz z całych sił. Ciebie ma słucha bardzo cicho, ale słyszysz, bo znasz dobrze każdy dźwięk, który zagrał. Z tego utworu. Wiele osób um, uważa, że nocna zmiana busta jest przede wszystkim zespołem koncertowym, ja myślę, że tak jest. To przekazywanie emocji, o których już mówiłem. Um, wydaje mi się, że dobrze mi um, wychodzi. Um, nie jestem najlepszym wokalistą, ale e, kiedy śpiewam emocjonalnie w trakcie koncertu, to nie, nie, nie staje się takie, e, takie ważne. Temu utworowi, tu, którego tu słuchaliśmy, on istnieje w kilku wersjach, y, tutaj dodał mu... Y, Ognia, Jan Błędowski, legendarny mm -hmm. skrzypek grupy Krzak. Krzak, blues rock band, tę płytę w latach 70 słuchaliśmy. Ja miałem chyba dwa egzemplarze, bo jeden zajeździłem na gramofonie Bambino. Yy, no i po latach tak się złożyło, że, że z Jankiem nagraliśmy płytę, koncert w subałkach i ta płyta zdobyła miano złotej płyty, z czego jestem bardzo dumny. E w pierwszej godzinie mówiliśmy o twoim wyjeździe do Stanów, o jakby niedokończonych planach, które tam miałeś wyjeżdżając, bo pewno sądziłeś, że tam pewno zostaniesz już po tym ślubie. Wróciłeś do Polski i wtedy dopiero założyłeś nocną zmianę blusa, czy tak? Tak, zdecydowanie. Mm. To, co usłyszałem... Eee, może hmm, jakby te klimaty, które, które, które w chikagowskich klubach spotkałem, zupełnie niepodobne do tego, co działo się w Polsce, eee, no bo to były kluby, kluby, gdzie Czarnoskóra publiczność bardziej emocjonalna, znacznie bardziej niż powściągliwa jednak Polska, powiedzmy sobie, to były lata 80. Mm -hmm. to zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Chciałem robić coś takiego właśnie emocjonalnego. No, niewiele potrafiłem wtedy, ale w zespole, który udało mi się sformować, było dwóch studentów. Student matematyki, student prawa, czyli ja. Ten Matematyk to był Wojtek Gembala, gitarzysta. I mieliśmy jeszcze dwóch uczniów szkół yy, muzycznych, szko średniej szkoły muzycznej, kontrabasistę i skrzypka. Mm -hmm. yy, oni bardzo chcieli grać, nie tylko to, co tam w szkole muzycznej, yy, ale nie bardzo wiedzieli, co. Bo w tamtych czasach to nie było takie oczywiste, że będę nie było tych źródeł, o czym już mówiliśmy. Ja nie lubię tego tonu kombatanckiego, ale jednak no, nie sposób yy, wspomnieć, jak to. No, tak, naprawdę nie było tak. łatwo, no ale daliśmy radę, więc ja przywiozłem mnóstwo płyt ze Stanów, no, mnóstwo, czy ja wiem, z 300, to było jedna z większych kolekcji w Polsce. Tak, nie? To... To, to... Na sam, same paczki z tymi płytami, paczkami usyłałem, dałem majątek. Ale miały, mieliśmy się z czego uczyć, mieliśmy czego, czego, czego słuchać. 40 kilka lat to już trwa w tak. tego zespołu. 44 lata temu Zagrałem pierwszy koncert za pieniądze i od mhm. tego czasu liczę moją karierę zawodową. To były bardzo małe pieniądze. Nawet na mały bankiet nie starczyło, ale jednak no, nie musiałem dokładać, jak to bywało wcześniej, czyli na, na podróż czy coś takiego. No i tak się to toczy. 44 lata, to jest no... No, nie spodziewamy się, że poświęcę historia, życie temu. Jest tak. to historia muzyki i niewiele zespołów w Polsce może poszczycić się tak długą historią. Nie mówię o bluesowych, bo to oczywiste, ale w ogóle zespołów różnych gatunków muzycznych. To, yy... To prawda i jeszcze dodam, że nie mieliśmy przerwy, że zespół się rozpadł został rozwiązany, potem się reaktywował. Nie, my przez te 44 lata z jedną właściwie z dwoma przerwami. Jedna to była pandemia, no to graliśmy wtedy mniej, a druga przerwa to kiedy miałem zapalenie otrzewnej i trzy tygodnie leżałem yy, w szpitalu, ale prosto ze szpitala pojechałem na, na festiwal w Tychach, pamiętam. Spiąłem się pasem, bo te szwy tam na brzuchu, nie, żeby nie pękły i no bo chce się grać, o czym mówi kolejny utwór. Kilometrów już miliony, w końcu to już tyle lat, krzyż w podróżach wytrzęsiony w setkach karkołomych tras. Zdrowie już nie to, ślim powoli mniej, nadciśnienie drugi zawał, wyglądasz jak cień. Czai się emerytura, a nam ciągle chce się grać. A nam ciągle chce się grać. Bez wyroku mam na od siedzianych kilka lat Na siedzeniach samochodów Tyle nocy przyszło spać Hotelowy blues nieraz dał nam w gość Zuby smak przy drożnym barze wciąż pamiętam go Do tej pory mam strach gorza. Ciągle chce się grać A nam ciągle chce się grać Już tak wiele Starczy nam na kilka żyć Muzyk szybciej się zużyła Coś w tym jednak musi być Tę otrzymać chcesz Choć tego brak Za komody gorzej było Ale nie aż tak Teraz inne są problemy ciągle chcę się grać A nam ciągle chcę się grać A nam ciągle chcę się grać A nam ciągle chcę się grać Chce się grać, Sławku. Masa koncertów, e... ogromna ilość występów, podróży po świecie, po Europie i nie tylko. Graliśmy w Stanach Zjednoczonych i w Zimbabwe nawet. No właśnie. E... To ładna A... historia z tym Zimbabwe. O, o, o tym można by długo mówić. Tak, e... ambasador polski w Zimbabwe, to był 1989 rok, wpadł na pomysł, żeby polską kulturę e, promować. I to było takie wydarzenie, że zespół z Polski ma jechać do, m, do Zimbabwe, że e, mówiono o tym w Teleekspresie. Wojtek Reszczyński o tym mówił. Mm -hmm. I już mieliśmy wyjeżdżać i przyszło, m, no nie, że jednak nie uda się tego wyjazdu zrealizować, e, ale... Ktoś z Zimbabwe dowiedział się, że w Teleekspresie, który był niesłychanie popularny, mówiono, że my tam jedziemy. No nie no, skoro powiedzieli w Teleekspresie, oni muszą przyjechać. I znalazła się gotówka na to i bilety lotnicze i wszystko. I kiedyś spotkałem Wojtka Leszczyńskiego po latach yy, i mu dziękowałem, yy, no, by, by, by było mu miło, chociaż zupełnie już o całej historii zapomniał. A to dlatego, że on zapowiedział, że my się wybieramy. Takie to były czasy, że, że o planach się mówiło, nie o tym, że wrócili. Nie? Oni się wybierają i to już było godne. I to to, to, tak, no, to też miało to, swoje znaczenie naturalnie. Jest. Z kawą wróciliście, jak pamiętam, z tych twoich wspomnień. Wtedy mówiło się tak elegancko: no nie, nie, nie jedziemy na zarobek, ale żeby się zwróciło, żeby nie dokładać. No, w Zimbabwe były plantacje kawy, kupiliśmy tam. No, tyle, ile można było do samolotu zabrać, a nawet trochę więcej, bo nogę podstawialiśmy pod wagę, żeby nie pokazała ile tam tego jest. Natomiast był trochę problem ze sprzedażą. Taka była, kawa taka była zbyt dobra. W Polsce piliśmy taką kawę z Orient albo Super. To były dwa gatunki dostępne. I nikt nie wiedział, czy to jest kawa etiopska, arabika, czy jest w Południowej. No a ta z Zimbabwe to była bardzo dobra kawa, tylko na nasze, na nasze, na nasze podniebienia zbyt dobra, i no sprzedaliśmy ją. <laughs> ale nie, nie było, nie cieszyła się aż takim powodzeniem, bo po prostu u, uważano, że to, to nie jest najlepszego byliście ja to, w Memphis tylko, także e, tak, w Memphis, to nie Tennessee byliśmy w Graceland, tam gdzie mieszkał e, Elvis Presley braliśmy udział w International Blues Challenge e, to jest największy na świecie konkurs my stare chłopy, a tutaj to było 11 lat temu, ale już wtedy byliśmy też już w, w, w, w sile wieku e, no więc ja tak Byłem nieco sceptyczny, no bo dorosłe chłopaki i tutaj mają brać udział w konkursie. Konkursy są wszak dla młodzieży, prawda? Ale tam jest tak wysoki poziom, że mało laty tam nie mają co szukać. Mm -hmm. Tam dojrzali, dojrzali starsi od nas i, i lepsi z pewnością muzycy też grali z całego świata. Oczywiście Amerykanie wygrali, no bo jak żeby inaczej, ale myśmy doszli do, do półfinału. Mm -hmm. Co myślę jest już dużym sukcesem, a mogłoby być nawet lepiej, ale mieliśmy pecha, bo Janek Błędowski, ten, którego słuchaliśmy na skrzypcach z grupy Krzak, wtedy my ściśle współpracowaliśmy i on właśnie zapalenia wyrostka dostał tuż przed wylotem. Zrobiono mu operację, tak, nie, nie. ale bał się, bo... Gdyby coś z tą raną się stało od ciśnienia w samolocie, nawet na tej wysokości, no to, to, to kiepsko. Memphis to także dla muzyki country ważne miejsce ze względu na wytwórnię Sun, sama Philipsa, Naturalnie. w której i Johnny Cash, i Jerry Lewis, i Carl i e, Roy Orbison, tak? To no, cała plejada wspaniałych artystów zaczynała tam. Memphis jest też ważne dla muzyki soul, bo mm -hmm. sumie Stax też właśnie z Memphis jest. No, to tygiel muzyczny, tam przenikają się te gatunki i ta jedność muzyki tam jest wyczuwalna. Tam, jak wspomniałem, byłem w Chicago, które było w latach 80. światową stolicą bluesa, teraz stolicą Blusa jest raczej właśnie Memphis mm -hmm. i ta słynna Bill Street, przy której jeden lub bluesowy przy, przy drugim jest. Nieważne kto. Nieważne kto, graliśmy tam w wersji, w wersji angielskojęzycznej. Tu mamy nagranie z płyty Amazonia. Myślę, że Witek Jankalski, z którym od 30 lat współpracuję, udowadnia, że jest jednym z najciekawszych muzyków grających techniką slide na gitarze. Nieważne kto, nieważne kiedy Nieważne który, to już raz Nieważne wszelkie inne względy Nieważny kolor, dźwięk i czas Nieważne twoje priorytety Nieważne, bo już inne są Nieważne, piękne są kobiety Nieważne nawet każdy błąd bo co się kiedyś wydawało Dla skurczyło się, zmalało I dzisiaj już nie znaczy nic Nieważne nawet są uczucia O co walczyłeś z cały sił Nieważna wiedza i nauka Taką myśl dopuściłbyś to, to co się kiedyś wydawało Numerem pierwszy zawsze był Z skurczyło się, zmalało I Dzisiaj już nie znasz. Dzisiaj już nie znaczy nic. Sławek Wieschowski jest z nami w studiu. Pomimo bardzo późnej pory, ale właściwie w klubach. To to jest normalna godzina. Na to, żeby słuchać bluesa. Zdecydowanie, zdecydowanie tak. Teraz już tak wiele nie gramy w, tych, w takich miejscach, gdzie leje się piwo i, i pali się papierosy, ale w latach 90., kiedy browary rozdzielały między siebie, między sobą karty i sponsorowały całe nasze trasy, na przykład przez dwa tygodnie codziennie w innym mieście na Wybrzeżu, codziennie w innym barze. To właśnie tego nocnego życia za, zakosztowałem. Zaczynało się późno i grało się bardzo długo, ale to było coś wspaniałego, bo w no bo i wiek, i, i, i, i ten głód muzyki był taki, że, że, że chciało się grać i chociaż kończyło się o trzeciej y, nad ranem y, koncert, ale było, było, było wspaniale. W tych swoich wspomnieniach w książce, którą tutaj obok mnie leży, Bluesowy Alfabet, y, wspominasz też o specjalnych koncertach, które... Waszych, waszego zespołu, które towarzyszyły Wielkim Gwiazdom w yy, yy, yy, Morzyki, bo yy, yy, Bibi King? Yy, z Bibi Kingiem yy, była szczególna historia jak powiedziałbym, że niepowtarzalna w skali mm -hmm. światowej. Spotkaliśmy się z nim dwukrotnie w roku 1986. To było tak wielkie wydarzenie, że wszystkie stacje radiowe i telewizyjne mówiły o wizycie bibi Kinga. Teraz, kiedy nawet przyjedzie wielka gwiazda światowego formatu, no to nikt nie robi z tego wydarzenia. Raz ci, raz ci. A wtedy BB King. A my witaliśmy go jako taki zespół pastuszków na lotnisku na Okęciu przed tym wejściem dla vip a my tam staliśmy eee, i graliśmy Kaldonie. Bardzo mu się to po, po, podobało, nawet e, pośpiewał z nami. Eee, pokazały to wszystkie stacje telewizyjne. Nie było ich wtedy w wielu w mm 1996 -hmm. roku. No ale e, wiadomości, Telexpress, panorama no i nazwa Nocna Zmiana Busa bardzo na tym, na tym zyskała dziesięć lat później, kiedy przyjechał BB King, ponownie, po raz drugi do Polski, to też było wydarzenie, ale już nie takie wielkie. A my też awansowaliśmy, już nie graliśmy na, na lotnisku przy wejściu, tylko jako support w sali kongresowej yy. Wojtko Kultury i Nauki. I zagraliśmy tak dobrze, że bisowaliśmy. Ja absolutnie nie chciałem to... Nie wypada. Sapot nie jest po to, żeby bisować, żeby się popisywać. Ale Mariusz Adamiak, ówczesny yy, organizator tego koncertu, tego konceru, klubu Akwarium słynnego, mm -hmm. jak to się mówi, w krótkich, wojskowych słowach kazał mi wracać na scenę, czego yy, w polskim radiu w nie powtórzę, co on wtedy powiedział, ale zrobiło to na mnie wrażenie. <grytanie> Zaraz wróciliśmy na scenę i zagraliśmy ten bis. Publiczność wyraźnie sobie tego życzyła. Potem udałem się do Bibi z gitarą z prośbą o autograf, on kręcił głową mi Nobody <głos> before B.B. King. Nikt, nikt przede mną nigdy nie bisował, można tak powiedzieć. E, a myśmy bisowali. E, to było bardzo miłe. E, no w książce Bruce'owy alfabet to dokładnie opisałem. Jest też zdjęcie, kiedy B.B. King podpisuje moją gitarę, co jest swoistym certyfikatem autentyczności. No bo powiedzmy sobie, mógłbym sobie sam na gitarze nagryzmolić na B.B. King. Zdjęcie jest, to dokumentuje. Zdjęcie dokumentuje. Spotkaliśmy się też e, z Plus Brothers, też graliśmy przed nimi support i też bisowaliśmy. Mówię się o e, Bruce Willisie e też, też. Bruce Willis w naszym kraju e, podpisał kontrakt, miał promować wódkę mm -hmm. e, No i, i, i promował. I, a dlaczego myśmy grali przed nim? No, bo Bruce Willis to znakomity harmonikarz. Mam dwie jego płyty, gdzie świetnie gra na harmonice i znakomicie śpiewa. Znany jest z innego zawodu jednakowoż. film, sumie akcji. A jako, jako wokalista był znakomity. I harmonikarz to był taki blues w stylu Blues Brothers, właśnie, z sekcją dentą, troszkę bli, bliższe muzyki. Soul to było. Wielu aktorów zresztą uprawia muzykę. Steve Martin, y, który jest laureatem Oscara za całokształt y, swojej twórczości aktorskiej, jest także znakomitym... Y, tak, Bluegrass gra. Mhm, tak, słyszałem i to i on to, tak, tak, na wysokim poziomie, to nie na takiej zasadzie jak Steven Seagal, który był w Polsce i też tutaj grał, to są tam plumka na tej gitarze, no bo ma takie hobby, ale nie, nie sposób go traktować poważnie jako gitarzystę. A Martin y, gra naprawdę na, na poważnym poziomie. Jeszcze dokończę y, z Bruce'em Willisem, bo mm -hmm. on y, y, y, słyszał nasz koncert i ja y, y, w przerwie poszedłem do niego, zresztą musiałem negocjować z jego ochroniarzami. Dopiero jak powiedziałem, że mam płytę i chcę autograf, no to się zgodzili, ale pod warunkiem, że nie będę rozmawiał, bo z panem Willisem nie wolno rozmawiać. Mówię, odwróć jasne, będę cicho. Ale jak już podszedłem mm -hmm. do Willis'a, mówię, słyszałeś, jak graliśmy? Mm -hmm. A podobał ci się? Mm -hmm. A może jak zagrać z nami? Mm -mm. No i tak sobie z... pogadałem z Burzem To że ochroniarz również jemu wydał taką dyspozycję, że nie może rozmawiać. Wiesz, o tym nie pomyślałem, bo ja to nieco trywialnie myślałem, że Burz byliśmy po prostu kaca, bo jak podpisywał kontrakt na promocję polskiej wódki, no to musiał po, posmakować. Być, ale być może ty masz rację, no gdzie on by tam... Ale my się nie damy, wiesz... My się nie damy. O tym, o tym yy, yy, śpiewam, a właściwie towarzyszę tylko Wandzie Kwietniewskiej. To utwór mojego autorstwa. Gram tu na harmonijce i śpiewam basem w refrenach. Natomiast wspaniale ten utwór za, zaśpiewała moja przyjaciółka, legendarna wokalistka zespołu Wanda i Manda, Wanda Kwietniewska. Czasem lepiej zrzucić marynarę i zaśpiewać jak Ram pierwszy polskiego radia. Rozmawiamy tutaj o Wandzie i z moim gościem. Jesteśmy pod wrażeniem cały czas tego, co Wanda robi w muzyce. A nie tylko. Też jest działaczem za ZX-u i też prowadzi organizację. Jest prezesem Stowarzyszenia mm -hmm. Artystów-Wykonawców SAF, ja jestem wiceprezesem, mm -hmm. czyli jej e, zastępcą. Działamy też e, w zx ale to na mniejszą skalę, bo jesteśmy w, w zarządzie sekcji B. E, tylko. E, no i udaje nam się obojgu godzić tę działalność społeczną z intensywnym koncertowaniem, bo ja sporo koncertuję, a Fanta zdaje się, że jeszcze więcej. E... Piszesz też w swojej książce o przygodach z muzyką filmową, co mnie z kolei, jako osobę interesującą się kinem od bardzo dawna, bardzo to zainteresowało. Początki były, jeśli dobrze pamiętam, takie, że chyba na Owsiaku, na, na Woodstocku, żeś w, wpadł w oko reżysera Piwowarskiego. Tak, graliśmy nad ranem i nie mogliśmy skończyć, to znaczy publiczność nie dawała nam kończyć. I po którymś bisie e, Jurek Owsiak e, wszedł i tak tam i na ucho e, mówi, no coś, coś zrób takiego, żeby ich uspokoić, bo to już nie może trwać, bo, no, bo wiadomo, festiwal ochronia, ochroniarze mają zapłacone, e. muszą chodzić, no takie tam. E, I ja zagrałem wtedy solo, e, bo nie graliśmy tego jeszcze z kolegami, m, taki hymn religijny Amazing Grace. Zdumiewająca łaska. A, yy, tak. Yy, to jest i... hymn, wiesz, który napisał John Newton, yy, handlarz niewolnikami. Yy, on napisał to w podzięce za yy, uratowanie życia, bo jego statek w, w samo oko cyklonu się dostał z tymi niewolnikami. Nie znałem tej I historii. Zaczął się tam modlić i nagle ta burza minęła i on Nawrócił się, tak? E, napisał ten, ten utwór, przestał handlować niewolnikami, wyobraź sobie. Bardzo wiele rzeczy w jego życiu się zmieniło. Bardzo, bardzo pięknie. Ja może ten, ten utwór przytoczę, mm -hmm. bo nie wszyscy może kojarzą, e, kojarzą melodię e, z nazwą. myśleć że wszyscy tak już jest. kojarzą. Ten utwór jest, bywa grywany na pogrzebach. Mm -hmm. Zresztą nie wiem dlaczego, może dlatego, że piękny i melancholijny jest, ale to raczej pieśń, która niesie nadzieję, która tak. jest raczej pozytywna. Ale wracając do, do przystanku Woodstock, zagrałem tam ten utwór i przechodził tam akurat, tak sobie przechodził reżyser Radosław Piwowarski, usłyszał ten utwór, zachwycił się i zaproponował mi, abym go nagrał z orkiestrą symfoniczną z Moskwy pod batutą Krzesimira Dębskiego i wykorzystał ten utwór w filmie Autoportret z Kochanką, no i uzbroił głównego bohatera tego filmu w harmonikę. To był taki deserter, no nie do końca, tylko chłopak, który migał się przed wojskiem, jak to się mówiło. Jeździł autostopem i tam, czekając na autostop, grywał sobie na harmonijce. A to tak naprawdę ja za niego grałem. Ale w wywiadzie sprzed, nie wiem, roku czy dwóch, wspominasz też o jakimś kolejnym filmie, którym, który jest dopiero w zamiarze, czy, czy, czy do którego też muzykę miałeś pisać. Staram się raczej mówić o dokonaniach niż o okay, planach, ale, ale powiem tak, że to Pracujemy nad tym, no ale film to jest sprawa powiedzmy delikatnie kosztowna, i czasem trzeba poczekać, aż te e, finanse jakoś tak się unormują. Pomimo wszystko pomimo wszystko. Pomimo wszystko to utwór, który, do którego tekst napisaliśmy wspólnie z Rafałem Bryndalem. Rafał Bryndal to popularny w swoim czasie bardzo dziennikarz. Tańczył też na, na łyżwach w telewizji i w ogóle to człowiek wielu talentów, redaktor wielu pism, a tak prywatnie mój kolega Sogulniaka, zresztą o, o rok młodszy. No i kiedy ja zaczynałem śpiewać w języku ojczystym swoje Utwory, to nie byłem pewien, czy ja potrafię te teksty pisać. A Rafał miał już pewne osiągnięcia jako twórca kabaretowy, i razem napisaliśmy taki tekst. Mówi właśnie: Mówi właśnie To się nie powtórzy. Mówi właśnie: Ostatni raz zabiodłaś nas. Uchmurny dzień najprzy z dni. Nie lubię już Gdy mówisz my A jednak kocham cię I jeszcze szanse ci da Prosiłaś mnie Błagałaś mnie Ja się pogubiłam Wybacz mi to ten głupi błąd, błagałaś wciąż Lecz słowa Twe, to tylko gra Inny by już dawno sam spał. A jednak kocham Cię i jeszcze szansę Ci dam I tak mówimy, że to właściwie muzyka country. Tak doszliśmy do tego momentu pod koniec drugiej godziny naszego spotkania. Sławek Wieszcholski. E, i e, w jednym z wywiadów, który też czytałem, powiedziałeś coś takiego, że muzyka bluesowa się zmienia, bo musi się zmieniać. Z muzyki akustycznej wprowadzane są instrumenty elektryczne, że wraz z kolejnymi pokoleniami ona, żeby istnieć, musi się, że tak powiem, Musi być zmodyfikowana, unowocześniona. Musi ewoluować. Mm -hmm. Jestem przekonany, bo gdyby nie zmieniała się, tak jak na przykład jazz tradycyjny nie zmieniał się, bo nie mógł się zmieniać. Znaczy on troszeczkę ewoluował, Dixieland, ale jednak zasadniczo no, to jest gatunek, który nie ewoluował. No i cóż, i nie ma tej muzyki praktycznie. Bardzo ale... wiekowi panowie gdzieś tam grają, ale... No dobrze, ale na rynku muzycznym jest na przykład gatunek o nazwie Bluegrass, który został stworzony przez Billa Monroe według pewnego schematu i on nie podlega tym unowocześnieniom. Tak jak nie było tam perkusji, tak nie ma perkusji w tych zespołach. Cały czas ten skład jest właściwie muzyczny taki sam w różnych zespołach, które są tworzone i cieszy się na przykład w Stanach ogromną popularnością. Zresztą w Europie też, w Czechach i tak Mm, to prawda, ale też y, to jest amerykańska muzyka ludowa, a na lu muzykę ludową patrzymy inaczej. No, y, muzyka góralska y, też nie ewoluuje, chociaż kiedy byłem ostatnio w Zakopanem, to mhm. y, y, słyszałem, że prawie w każdym zespole był też akordeon albo keyboard, co no, to nie było y, przyjemne dla ucha, ale y, no... Generalnie no, muzyka góralska nie ewoluuje. No, są pewne odstępstwa od reguły. Generalnie postęp jest konieczny w sztuce. Tak jestem o tym głęboko przekonany. Chociaż kultywuje się pewne czasem gatunki właśnie w formie niezmienionej. Blues... I to właściwie nie jest mój pogląd. Historia o tym yy, Blusa mówi, że ta muzyka musi się rozwijać, inkorporować elementy yy, innych gatunków i w ten sposób yy, żyje. Mm -hmm. No i pff, ja też się staram yy, rozwijać. Yy, yy, no, te utwory, których słuchaliśmy, pochodziły z różnych okresów mojej działalności i, i, i cóż, no, cieszę się, że się rozwijam, bo czasem z lekkim zażanowaniem słucham tych swoich starszych y, wykonań, bo, no, bo były czasem na, naiwne te teksty. Y, nie mówię, że teraz są jakieś doskonałe, ale, no, ale wydaje mi się, że chociaż małe kroczki, ale jednak tam do przodu robię przy muzyce jazzowej i przy swingu odpoczywasz, też mówisz to, o tym, piszesz w książce. Zdecydowanie. Kiedyś y, słuchałem no właśnie jazzu, y, przepraszam, bluesa wyłącznie niemal i to nie jest dobre. Poza tym y, y, utwory bluesowe y, powodują, że muszę się skoncentrować. Nawet nie chcąc, no to słucham jak gra jakiś harmonikarz, bo to są najczęściej nagrania harmonikarzy. Powiedzmy takich jak Charlie Musselwhite, czy Rod Piazza moi, moi mistrzowie, a kiedy y, słucham muzyki no, trudniejszej, w sensie harmonicznym y, chociażby, czy melodycznym, y, ale jednak nagranej na instrumentach, na których nie gram, to mogę słuchać tak niejako biernie y, i w taki sposób y, y, relaksujący. Y, y, I dlatego y, jazz, ale jazz rozumiany jako... No tak do lat 50. To jest też mi bardzo bliskie, bo ten jazz lat 50. no powiedzmy 60. to jest ten jazz, czy wcześniejszy, nawet jest Lester Young, Ben Webster, Oscar Peterson, Stan Gest do pewnego. To fantastyczna muzyka, przy której rzeczywiście można odpoczywać. Nie poruszyliśmy już tej twojej działalności promocyjnej, jeśli chodzi o y, muzykę bluesową, o pracę w radiu. Bo przez tyle lat, żeś spędził za mikrofonem radiowym. Tak, już wspominaliśmy o tym troszeczkę, no, ale to naprawdę 35 lat to byłoby, byłoby o czym opowiadać. Ale też nie mówiliśmy o, o tym, że jesteś pedagogiem na dobrą sprawę. Zajmujesz się dydaktyką, tworzysz podręczniki o harmonijce ustnej. Tu nawet rozmawialiśmy przed chwilą z panią, która wydaje naszą audycję, że jej mąż na Twoją, swoim podręcznikiem nauczył się swojego podręcznika. Takie gry. sygnały mam od czasu do czasu i zawsze mnie to ogromnie, e, ogromnie cieszy, że mogłem komuś pomóc w rozwijaniu pasji, bo no, mi było ciężko, bo kiedy, no jak mówiłem, nie jestem, nie chcę być kombatantem, ale było ciężko, bo nie było kogo zapytać, nie było kogo posłuchać, więc jeśli mogę podzielić się tą wiedzą, to jest bardzo dobre. A Sławku, tak. bardzo Ci dziękujemy za spotkanie yy, w Jedynce w drodze. Sławek Wierzcholski był naszym gościem. Nie wyczerpaliśmy połowy zapisanych tu przeze mnie tematów. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będziemy w stanie. Jestem do dyspozycji. I ostatni utwór. W tej godziny to jest. i baby z tekstem Bogusława Olewicza. Bardzo Ci dziękuję jeszcze raz jest za, za, za że w studio Ideał ze mnie jest. Choć cenię w sobie kilka cnót Whisky i baby owszem lubią mnie. I grać potrafię tak jak znów. Śpiewanie to, nie taki łatwy chleb. Trzeba pamiętać tyle słów. Łyżki babi pokazały gdzie W kraju nad Wisłą mieszka bluz Ile dni, a ile lat Nawożyć dobry ból Nie chcę żadnej daty znać Chcę grać aż znów Ile dni, a ile Możeś dobry Bóg, nie chcę żadnej daty znać, chcę grać alfabetę znów. brały w łeb w szach adwokatem miałem być Błysk i baby podpuściły mnie i krętą ścieżką przyszło iść I ile dni a ile lat da pożyć dobry Bóg nie chcę żadnej daty znać chcę grać aż znów Letni, a chwilę lat, na pożyć dobry do Bóg. Nie chcę żadnej daty znać, chcę grać aż padne z znów. Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. Są tacy, którzy mówią, że to najpiękniejsze jezioro w Polsce, a tam właśnie zaczyna się żeglarski sezon. To zapytamy, czemu na żaglówkach nie wolno gwizdać i dlaczego nie wypływa się w piątki i nie bierze się na pokład parasola oraz starych butów. Chojnice, Charzykowy i Jezioro Charzykowskie. I żeglarze. Jedyne takie miejsce. Odkrywamy Polskę. Dziś o dziewiątej. Roman Czajarek, zapraszam. Jedynka. To jest radyka.